Jeszcze raz przypomnę swoje imię. Mam na imię Ela i to, że dzisiaj mogę głosić, to też nie jest przypadek, bo ten temat, który chcę Wam jakby podać czy naświetlić, zrodził się w moim sercu. Wierzę, że z inicjatywy Pana Boga. Temat, który będę omawiać, brzmi kryzys w świetle Bożej opatrzności. Taki roboczy tytuł mu nadałam. Natomiast historia związana z tym tematem jest po prostu taka, że pewnego dnia Pan Bóg tak mocno dotknął mojego serca swoim słowem, konkretnie postacią osoby, która mogę powiedzieć, że jest moją patronką. Chodzi mi tutaj o Esterę, że od tamtego czasu. Miałam cały czas w sercu takie pragnienie, żeby podzielić się z Wami właśnie tym, co to słowo zrobiło dla mnie, bo być może dużo też może zrobić dla Ciebie. Dzisiaj, zanim tutaj do Was przyszłam, chciałam jeszcze sprawdzić w słowniku, co tak naprawdę, tak po świecku zupełnie znaczy słowo kryzys. Kryzys w słowniku psychologicznym oznacza nagłą utratę równowagi. W słowniku języka polskiego oznacza też sytuację, w której jakiś konflikt staje się tak poważny, że grozi wybuchem wojny. Jest to też załamanie się procesu wzrostu gospodarczego i regres w rozwoju ekonomicznym państwa. Stan zniechęcenia, utraty motywacji do życia i pracy. Najcięższy, przełomowy moment w przebiegu choroby – kryzys. Jeśli któraś z tych definicji brzmi dla Ciebie znajomo, jeśli Twoje małżeństwo stoi na progu kryzysu lub tkwi w nim po uszy, to chcę Ci pogratulować, że to zauważyłeś. Być może zauważyłeś to tydzień temu, i dla, tydzień temu i dla Ciebie ten kryzys właśnie ma początek od tygodnia i jesteś nim zaskoczony, jesteś zaskoczony krajobrazem zniszczenia, który roztacza się wokół Ciebie, a być może zdiagnozowałeś tę sytuację wiele lat temu, ale sparaliżowany strachem, zgnieciony cierpieniem jesteś dzisiaj zdezorientowany. Uciekać, dać się podeptać, czy cierpieć w samotności. Może jest jeszcze inne wyjście. Jeśli tak jest, to mam dla Ciebie dwie wiadomości, dobrą i złą. Dróg wyjścia z sytuacji kryzysu jest wiele. To jest ta dobra? A ta zła, niestety, większość z nich prowadzi donikąd. Skoro tu jesteś, domyślam się, że z niejednej z nich musiałeś zawrócić, bo pod stopami nie było gruntu, nie było drogi, ale bagno, być może jeszcze większa przepaść. Tak właśnie było ze mną w momencie, kiedy pięć lat temu mąż po prostu w, w momencie jednym, jednego dnia podjął decyzję, że wyprowadza się z domu. Ja stanęłam nad taką przepaścią, nad taką krawędzią i właśnie to był ten moment, w którym po ludzku, Widziałam tylko ciemność, widziałam to, że moje życie tak naprawdę się zakończyło. Pojawiły się myśli mroczne, wręcz takie zmierzające do, do destrukcji. Myśli samobójcze, wręcz chęć odrzucenia dzieci. Po prostu po ludzku ciemność. Od tamtej chwili minęło pięć lat. A to, co się dokonało na przestrzeni tych pięciu lat, nie jest objawem mojej siły, czy mojej wspaniałości, ale jest właśnie świadectwem, które chcę Wam złożyć tego, jak w moim życiu objawiła się Boża opatrzność, jak odczytuję tę opatrzność każdego dnia, i jak wierzę, że to ona mnie prowadzi. Siostro i bracie w kryzysie, bo chyba tak się mogę do Was zwrócić. Pozwól, że podam Ci dzisiaj rękę i y, spróbujemy przejść y, tą drogę razem. Wyruszymy w tę drogę razem. Y, a patronką też tego, y, tej drogi niech będzie właśnie Estera, w Księdze Starego Testamentu odnajdujemy taką postać, która rzeczywiście przeżywała sytuację bardzo podobnej do tego, co się dzieje dzisiaj w twoim albo w moim życiu. Bo oto ta kobieta, Żydówka z pochodzenia, jest, pochodzi z rodu, który został w jakimś czasie historii przeprowadzony z Jerozolimy do kraju króla Persji i tam od pokoleń ci ludzie żyją, ale nie żyją w kraju, który jest ich krajem, ale żyją po prostu w niewoli, pod panowaniem króla Persji. Jest żyje tam jako młoda, piękna dziewczyna ze swoim przyjacielem który jest jej opiekunem nie żyją jej rodzice ten człowiek opiekuje się nią i w pewnym momencie zachodzi taka konieczność że król szuka żony zachodzi taka konieczność wyboru tej żony i Estera zostaje wybrana na małżonkę króla Persji. Jest piękna, młoda, ale nie ma odwagi podzielić się tym, że jest Żydówką, że żyje według prawa, które ma wypisane w sercu, że jej prawdziwym panem, kimś, z kim ona się liczy, jest Bóg, Bóg jej ojców. Bóg Izaaka, Abrahama i Jakuba nie mówi o tym, przez jakiś czas cieszy się tym, co ma. Można powiedzieć, że inni jej zazdroszczą, a ona po prostu odbiera tą sytuację jako coś takiego normalnego. Ani nie jest to źródłem jakiejś powodu do jej wyniosłości, po prostu przyzwyczaja się do tej sytuacji. W pewnym momencie dochodzi do kryzysu na dworze króla Persji. Dochodzi do kryzysu tak silnego, że Estera staje w niebezpieczeństwie śmierci, staje w obliczu śmierci, ponieważ rodzi się spisek, rodzi się spisek, którego wynikiem jest dekret, aby w ciągu jednego dnia zgładzić wszystkich Żydów, cały naród żydowski. Gdy ta wiadomość dochodzi do Estery, ona jest przerażona. Przerażona, bo przecież jest Żydówką, a król o tym nie wie. Co robi Estera w pierwszym momencie, gdy się o tym dowiaduje? Bardzo się boi. Ma ochotę się schować, ukryć, Uciec, ma ochotę nie być. Może tego samego doświadczałeś, bo ja właśnie tak się czułam. Chciałam się ukryć, chciałam przestać istnieć, ale Bóg chciał inaczej. Bo zarówno w życiu Estery, jak i w moim życiu okazało się, że ten moment, tego kryzysu, tej tragedii, tej ciemności był wpisany w Boży plan. Na podstawie Księgi Estery możemy zobaczyć już całość, widzimy początek historii i koniec historii. Ja w swoim życiu tego końca jeszcze nie widzę, natomiast widzę, jak Pan Bóg realizuje swój plan. To jest Jego plan, to nie jest mój plan. Estera, przerażona, zwraca się o radę do swojego przyjaciela i on mówi do niej takie słowa. Estero, nie myśl, że w całym królestwie jedynie ty zostaniesz ocalona spośród wszystkich Żydów, bo jeśli nawet ty będziesz milczała w takiej chwili... To pomoc i ratunek nadejdą dla Żydów skądinąd, ale Ty i dom Twego Ojca zginiecie. Kto wie, czy właśnie ze względu na tę chwilę nie zostałaś królową? Czy ze względu na tę chwilę nie zostałeś mężem tej kobiety, nie zostałeś żoną tego męża? Estera pozbierała się, przypomniała sobie, na kim tak naprawdę w życiu buduje, na kim w życiu może się oprzeć i wróciła do tych pierwotnych pokładów siły w swojej duszy. Po prostu to zdanie jej przyjaciela postawiło ją w gniłoka na nogi. Estera Yy, odrzuciła lęk i poprosiła o rzecz która być może jest Tobie yy, bliska Poście za mnie nie jedzcie i nie pijcie przez trzy dni dniem i nocą także ja i moje służące powstrzymamy się od pokarmów a potem yy, wbrew prawu udam się do króla nawet jeśli będzie to przyczyną mojej zguby Estera inwestuje w to, co zostało już sprawdzone przez pokolenia. Estera inwestuje w post i w modlitwę. Estera jest mądrą kobietą. Zna historię swojego narodu. Wie, że to, do czego się odwołała, przećwiczyły pokolenia. I do tego wróciła. Gdy Estera postawiła sprawę jasno, że będzie pościć i modlić się, za jej głosem poszli jej rodacy. Czyli ci, którzy tak jak ona w tym samym momencie tego największego kryzysu mdleli ze strachu, bo wiedzieli, że w jeden dzień zostanie stracone cały naród, dzieci, kobiety, wszyscy. Oni mdleli ze strachu. Ale za głosem Estery zrobili to, co ona. Padli na kolana, przywdziali wory pokutne i wołali, tak jak dawno już nie wołali, do Boga, bo śmierć stała im przed oczyma. Tak jest napisane w Piśmie Świętym. Wszyscy Izraelici wołali z mocą, bo śmierć stała im przed oczyma. Teraz przypomnij sobie takie momenty, kiedy śmierć nie stoi ci przed oczyma i czy ty potrafisz wtedy wołać z mocą? Tak jak ja wołałam w momencie, gdy mój mąż odszedł, to nie przypominam sobie, żeby dla mnie Bóg kiedyś był tak materialny, tak prawdziwy, tak żywy, jak w momencie, kiedy zaczęłam wołać do Niego, jak się woła do osoby, jak się woła do jedynej osoby, która może pomóc i chciałabym żebyście teraz posłuchali przynajmniej fragmentu bo wierzę, że sięgniecie do tego tekstu osobiście tego jak ona wołała dla mnie ta modlitwa stała się punktem zwrotnym w moim kryzysie, w moim życiu i tą modlitwę uczyniłam naprawdę swoją być może dzisiaj taki prezent Pan Bóg daje też Tobie Panie mój, Ty jesteś jedynym królem naszym. Przyjdź z pomocą mnie samotnej i nie mającej prócz Ciebie żadnego obrońcy. Oto grozi mi niebezpieczeństwo. W rodzinie mego ojca słyszałam od mojej młodości, że Ty, o Panie, wybrałeś Izraela spośród wszystkich narodów i naszych ojców, spośród wszystkich ich przodków na wieczne dziedzictwo i postąpiłeś z nimi, jak zapowiedziałeś. Ale teraz... Zgrzeszyliśmy przeciw Tobie i wydałeś nas w ręce naszych wrogów, bo czciliśmy ich Bogów. Panie, jesteś sprawiedliwy. Jednak nie zadowolili się goryczą naszej niewoli, ale ręce swoje włożyli w ręce bożków swoich, by odmienić postanowienia ust Twoich, wytracić Twoje dziedzictwo, zamknąć usta proszących Ciebie i zgasić chwałę Twego domu i Twego ołtarza, a otworzyć usta pogan, by czcili nicość i na wieki podziwiali cielesnego Króla. Dlatego, Panie, nie wydawaj swego berła czemuś, co nie istnieje. Niech nie drwią z naszego upadku, ale odwróć ich zamiar przeciwko nim. A los tego, który pierwszy postał przeciwko nam, niech będzie przykładem. Wspomnij na nas, Panie, daj się poznać w chwili naszego ucisku, a mnie, Królu Bogów i Władco wszystkich panujących, dodaj odwagi. Włóż w moje usta właściwe słowa w obecności lwa i odmień jego serce, by znienawidził walczącego z nami i położył kres jemu i myślącym tak jak on. Wybaw nas mocą Twoją i pomóż mnie samotnej, nie mającej nikogo prócz Ciebie, Panie. Wysłuchaj wołania pozbawionych nadziei i wybaw nas z rąk niegodziwców, a mnie uwolnij od lęku. Nie przeczytałam całej modlitwy. Zachęcam, żebyś sam w ten tekst wszedł. Ja, jak przeczytałam tą modlitwę przed ostatnią rozprawą, doznałam tak głębokiego umocnienia, że to, co się zadziało na ostatniej rozprawie, nie było moje. Pan Bóg zrobił dokładnie to, co jest, co jest tu napisane. Włożył w, moje słowa właściwe słowa, włożył w moje usta właściwe słowa w obecności lwa i odmienił jego serce. Na ostatniej rozprawie sąd zaproponował mi ugodę. Ugodę zaproponował szybkie zakończenie rozprawy w zamian za moją zgodę, za potwierdzenie tego, że się zgadzam na rozwód, a nagrodą miało być wyłączne orzeczenie winy ze strony mojego męża. I wiecie, ten czas, kiedy usłyszałam te słowa sądu, siedziałam, a czas, kiedy wstałam i otworzyłam swoje usta, to był czas bardzo trudny dla mnie. To był czas ogromnej walki. To był czas walki, której być może ty dzisiaj doświadczasz. Kiedy właśnie stajesz, idziesz w świat, nie wiem, do pracy, w autobusie i słyszysz to, co ci mówi świat. Zgódź się, znajdź sobie innego, będzie dobrze, pozwól dzieciom przeżyć żałobę, y, to tylko pięć minut poboli, później będzie dobrze. Zgódź się. Jeżeli ktoś z Was już się zgodził, y, daleka jestem od jakichkolwiek osądów na ten temat, bo wiem, jak, y, jak, y, jak potężna jest to walka jak naprawdę zostałeś wezwany przez Boga do tego, żeby walczyć tak jak królowa Estera i to nie jest łatwa walka to nie jest łatwa walka bo książę tego świata też walczy też walczy robi wszystko, żebyś chodził w ciemnościach zanim zadziało się to wszystko w życiu Estery jej przyjaciel miał sen, który też pokazuje Tobie i mi, e, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I chciałabym teraz wrócić do początku, zanim się zadziało. Krzyki, zgiełki, grzmoty i trzęsienie trwoga na ziemi. Oto nadeszły dwa ogromne smoki, gotowe do walki i zaryczały przeraźliwie, a na odgłos ich ryku wszystkie narody szykowały się do wojny, aby walczyć z narodem sprawiedliwych. Oto dzień ciemności i mroku, ucisk i prześladowanie, nieszczęście i wielka trwoga na ziemi. A naród sprawiedliwych zatrworzył się, gdyż bał się nadchodzącego nieszczęścia i był przygotowany na zagładę. Celowo nie kończę tego tekstu, bo to, co opisuje dalej ten sen, to jest właśnie to, co robiła Estera. I wołali do Boga. I wołali do Boga. W Piśmie Świętym możemy przeczytać, jaki skutek odniosło to wołanie do Boga. Dlatego zachęcam Cię, żebyś sam sięgnął do tego tekstu, a tak pokrótce yy, nawet sobie narysowała. Żeby też to zobaczyć, bo tak naprawdę to, co mówię, jest też nauką dla mnie. Mam wrażenie, że sama sobie głoszę. I to jest piękne, bo w momencie, gdy w Księdze Estery czytamy, że nastały ciemności, że słychać było ryk smoków, że naprawdę y, czuć było oddech lwa na plecach. Kiedy oni wołali, stała się rzecz przedziwna. Autor natchniony opisuje, że wytrysnęło źródło malutkie, niezauważalne, malutkie. A w pewnym momencie to źródło przerodziło się w rwącą rzekę i zniszczyło tych którzy chcieli właśnie zniszczyć naród sprawiedliwych. Z małego źródła zrodziła się wielka rzeka. Nie potoczek, ale rzeka dająca życie sprawiedliwym. Gdy rozważałam ten tekst, Pan Bóg bardzo mocno przekonał moje serce, że to, co czytamy w Starym Testamencie, że ta historia Estery znajduje swój finał w Ewangelii. Tam, gdzie nieraz czytałeś o tym, że to Jezus Chrystus jest tym, z którego wytryskają źródła wody żywej. Że tam, gdzie doświadczasz cierpienia, jedynym ratunkiem jest zanurzyć się w tym źródle. A strumienie wody żywej wypłyną z Twojego serca. To Ty będziesz tą królową, tym królem, za którym pójdzie Twoje dziecko, Twój mąż, Twoja rodzina, a nawet Ci, co już dawno umarli. Dlatego, że Bóg kocha Ciebie. Dlatego, że Bóg to wszystko ma w swoich rękach i nie pozwoli, żeby Jego dziecku stała się krzywda. Nie pozwoli, żeby zostało w otchłań, żeby pożarł go smok, Królowa Estera yy, po modlitwie stawiła się przed królem. Stawiła się, ale strasznie się bała. I teraz przypomnij sobie siebie na rozprawie sądowej. ja miałam wrażenie, że ktoś trzyma mnie za gardło. Jak musiałam spojrzeć w oczy lwa. Jak musiałam e, mówić w swojej obronie. Na szczęście Pan Bóg też przekonał moje serce, że w tym momencie nie będę mówiła ja, ale będzie mówił On. I na ostatniej rozprawie doświadczyłam łaski, bo to była łaska, kiedy mogłam powiedzieć w obecności sądu mojego męża, że przebaczam mojemu mężowi, że proszę, żeby mi przebaczył i że go nadal kocham i nie zgadzam się na rozwód. I powiedziałam to dlatego, że Pan Bóg pozwolił wytrysnąć źródło w moim sercu, pozwolił, A ja zapragnęłam właśnie tego, żeby to On napełniał moje serce. I nie wyobrażam sobie tej drogi bez Jezusa. Nie wyobrażam sobie tej drogi przechodzonej tylko o własnych siłach. Estera i moje życie też pokazuje, że właśnie ta jedyna prawdziwa droga to jest... Nie ta, którą oferuje nam świat, koleżanka w pracy, tak? gazeta, telewizor, serial, ale to prawdziwe rozwiązanie jest tu. Dla mnie Bóg nigdy nie był taki realny, nigdy nie mówiłam do Niego w sposób taki czuły, jak mówi Estera. I dziękuję Mu dzisiaj za to, że pozwolił mojemu życiu w pewnym momencie się załamać, że dopuścił taką sytuację dlatego, że moje życie wcześniej nie było prawdziwym życiem. Ja nie znałam Boga, będąc w Kościele. Ja nie wiedziałam, że do Boga można mówić czule. Ja nie wiedziałam, że Bóg tak bardzo mnie kocha, że Go obchodzę, że moje imię jest wypisane w Jego sercu, na Jego rękach. Dzisiaj to wiem. Jezus dał mi nowe życie. Yy, ostatnio... Yy, Przeżywałam takie seminarium uzdrowienia wewnętrznego, i w czasie tego seminarium osoba powiedziała, osoba, która ma dar poznawania, powiedziała, że widzi jak, jak ja stoję w takiej szacie, która jest pełna dziur. Dziurawa, po prostu łachman. I stoi obok Jezus, który ma o wiele lepszą. Piękną, po prostu cudną, świecącą suknię, godną królowej. Ale co robię ja? Szywam te dziury. Szywam, bo tak mi dobrze w tym, do czego się przyzwyczaiłam. A On nie chce, żebyś chodził w tym samym. W tym, co do tej pory było źródłem Twojego zniewolenia. On chce dać Ci nowe życie. Chcę dać Ci nowe spojrzenie na sytuację, w której jesteś. Spojrzenie Boże, nie Twoje. Bo tylko z Jezusem możesz przebaczyć swojemu mężowi. Możesz odnaleźć radość w tej sytuacji, którą obecnie przeżywasz. Jezus chce dać Ci nowe życie. Być może nie miał e, innego pomysłu w cudzysłowie, żeby zwrócić na siebie Twoją uwagę. jeżeli jesteś z nim jesteś zwycięzcą jeżeli jesteś z nim jesteś więcej niż zwycięzcą więcej niż zwycięzcą Estera uratowała siebie ale też uratowała naród na końcu tej księgi y, odczytujemy jak to wszystko, co się działo i z tym narodem, i z Esterą było właśnie ciągle w Bożych rękach, jak było przewidziane przez Bożą opatrzność. Jak Bóg nad tym wszystkim czuwał. Dlatego dzisiaj e, chciałabym cię, chciałbym cię wezwać do tego, żebyś e, naprawdę stanął tak jak ta Estera, w autorytecie Jezusa, bo nie jesteś sam i nie walczysz sam. Nie przeceniaj siebie, nawet jak jesteś muskularnym facetem. Nie przeceniaj siebie. To Jezus robi więcej niż Ty. To dzięki Twojej relacji z Nim, bliskości z Nim, z Twojego życia, z Twojego serca popłyną strumienie wody żywej. Chciałabym tak na zakończenie zaprosić Was wszystkich poprosić księdza o poprowadzenie takiej modlitwy właśnie zawierzenia po raz kolejny Jezusowi poproszenia o tą odwagę stawania w obecności lwa o nową siłę o nową nadzieję o zanurzenie się jeszcze raz w Jego miłości siebie i tego co Ty przeżywasz dzisiaj Jezus Chrystus i odeszła no, z swoim pokojem, w ich mamy światło na nasze życie? Spokój, co jest zburzone. Wtedy tam, gdzie trzeba, daje Twój święty niepokój, myśmy szli za Twoim głosem, Myśmy pamiętali, że to jest życie wiaśnie na dolnym niebie. Wfitość życia. Już tutaj, wśród prześladowań, ale w pełnym pokój i bezpieczeństwie w Twoim królestwie. Tobie daje serce każdej osoby, która jest w tej sali. Daję Ci moje serce, Ty bądź naszym Królem, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Jezu, ufam Jezu, ufam Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Błogosławieństwo Boga przed Ojca i Synia i Pana Świętego i zostanie z Wami na zawsze. Amen. Amen. Amen.